Kurs o asertywności prowadzony przez Andrzeja Burzyńskiego, część czwarta, techniki asertywności. Nie ukrywam, że lata temu, kiedy zacząłem się bardziej interesować rozwojem osobistym, to tak naprawdę mój pragmatyzm był tak duży, że myślałem sobie zawsze, ok, w takich książkach, podręcznikach to ja potrzebuję technik, metod, pokażcie mi jak ja mam robić i jak to będę robił. Pamiętam, kiedy znajomy polecił mi pierwszą książkę o finansach ja zacząłem ją czytać, to z jednej strony mi się bardzo podobało, ale mówię, to jest tyle idei, takich myśli wspaniałych, niektórymi się zgadzam, niektóre mnie zachwycają i e, z innymi się nie zgadzam. Z, co do innych muszę się zastanowić, a innych w ogóle nie rozumiem. Tak, Natomiast cały czas mówię, no dobrze, ale pokażcie mi konkretnie, co na czym, jak mam zarabiać. I przeczytałem tę książkę z jednej strony, takie miałam poczucie fajna, ciekawa, a z drugiej strony, no ale co mi to dało? No jak ja mam konkretnie zarabiać? No i. Rozmawiałam z tym znajomym, powiedziałam mu o tym. On mówi, słuchaj, no nie da się napisać takiej książki, żeby każdemu w każdej sytuacji pomogła, ale zaczęliśmy rozmawiać i on mi pokazał. Tak? To dzięki niemu po raz pierwszy zainwestowałem w nieruchomości. Ale pamiętam, że to, czego nie rozumiałem na początku, że ta cała filozofia, że ten cały sposób myślenia, patrzenia, analizowanie, zastanawianie się, patrzenie, jakie są nasze motywy i tego typu rzeczy że one są ważne. Nie doceniałem ich roli. Więc to wszystko, co przerobiliśmy do tej pory, to nie było tylko, no teraz będzie to najważniejsze. To wszystko jest równie ważne. Tak naprawdę moja sugestia dla Ciebie, gratulacje jednocześnie, że do tego momentu dosłuchałeś, dosłuchałaś tego y, szkolenia, choć mam nadzieję, że nie robisz tak jak ja. Czasami robiłem w książkach, i w szkoleniach. Dobra, kiedyś ten konkret i od tego zacznę. Y, że to wszystko jest ważne i na Twoim miejscu kilka razy przesłuchałbym tych wszystkich rzeczy, po to, żeby one, te myśli stały się częścią Ciebie i praktykowałbym też wiele razy w różnych sytuacjach. Dobrze, więc omawiamy teraz różne techniki. Technika braku reakcji. Wiktor Frankl, którego już wspominałem, człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny i stworzył jako psychiatra po wojnie całą taką metodę logoterapii, powiedział, że największym odkryciem jego życia i to odkryciem, wiesz, nie w bibliotece, nie na sali wykładowej, tylko odkryciem, które pozwoliło mu przeżyć w obozie koncentracyjnym, było odkrycie, że między bodźcem a reakcją jest twój wybór. On mówi, wiedział, że to nie od niego zależy, czy przeżyje kolejny dzień, że równie dobrze kapry z jakiegoś Sesmana może sprawić, że go zastrzeli. Mogą się stać różne rzeczy, ktoś ucieknie i za karę będzie ilość osób rozstrzelanych. Ale wiedział jedno. Że on ma wybór, czy się wewnętrznie podda, czy nie. I dlatego wiedział na przykład, że na, po, na porannym tym spotkaniu wszystkich więźniów wybierano tych, którzy najgorzej wyglądali i strzelano do nich, zabijano, po to, żeby postraszyć resztę. I on mówi, że wiedział o tym i dlatego miał kawałek szkła, którym się codziennie rano goli, bo wyglądał w te takie rumiany, i te rumiany kolorowe, ile takich. Rozumiesz, jak, jak, jak ci ludzie byli wycieńczeni, ale wygląda wtedy na zdrowszego niż był i dlatego nie wybierano takich ludzi. I on mówi, to nie była, oczywiście tylko jego odkrycie, to wielu ludzi w obozie, jeżeli nie wszyscy o tym wiedzieli, ale widział, że jeżeli któryś przestaje się golić, że albo rzuci się sam na druty, albo zostanie wybrany, bo widać, że już nie ma w nim tej chęci życia. I ten wybór między bodźcem a reakcją, to było jego odkrycie. I to było też moje odkrycie, kiedy zacząłem zgłębiać m, kwestię asertywności, ponieważ ja jestem człowiekiem reakcji, tak? Jeżeli chodzi o osobowość, to jest tą osobowością dyrektywną, czyli inaczej mówiąc choleryczną, czyli tutaj jest szybka reakcja, tak? Taki człowiek szybko reaguje. Natomiast ja nauczyłem się, nie muszę od razu reagować, a z czasem odkryłem, nie muszę w ogóle reagować. Czasami ktoś coś powie i to jest zaczepka, to jest prowokacja, ty nie wiesz, co powiedzieć. I wtedy zobaczyłem, że bardzo dobrze reaguje to, kiedy nic nie powiesz. A jeszcze silniej zareaguje, jeżeli masz na tyle siły wewnętrznej, albo jeżeli chcesz to w sobie wyćwiczyć, to zachęcam. Kiedy patrzysz w oczy takiej osobie już się uśmiechasz. Wszystko. Technika braku reakcji jest jedną z silniejszych technik, ponieważ, ja nazwę to inaczej, to jest obojętność. Jesteś obojętny. Wiesz, to jest trochę tak, jak mówiłem, że do tańca trzeba dwojga. Jeżeli ktoś Ciebie atakuje, a Ty zaczynasz walczyć i nie umiesz walczyć, i przegrywasz, to przegrywasz. A jeżeli jesteś obojętny, to on przegrywa. To jest trochę tak jak w tej historii, tak, że do pewnego mędrca przyszli ludzie i powiedzieli mu: Jak ty sobie radzisz z tym, że ludzie mówią do ciebie różne rzeczy, a ty wydajesz się być w tym wszystkim spokojny? I on powiedział: Poczekajcie chwilę. Wszedł do domu, wziął kosz ze śmieciami, podał ten kosz ze śmieciami tej osobie, która zadała pytanie, i mówi: Masz, to prezent dla ciebie. Popatrzył, zobaczył, że to są śmieci. Mówi, nie, dziękuję. Mówi, dokładnie to samo ja robię z ludźmi, którzy do mnie mówią. Nie przyjmuję tego. Oczywiście tu możemy się domyślać, tak? to jest historyjka, ona fajnie to pokazuje, ale tu możemy się domyślać, że w tobie mogą się kłębić różne emocje. I pewnie będą. Ale w tym momencie ty nie pokazałeś słabości i to jest istotne. Kolejna technika to jest zdarta płyta. Czyli mówisz coś komuś, a on dalej nalega, on dalej chce. Kiedy ja miałem swój trening interpersonalny, żeby zostać instruktorem terapii uzależnej, wtedy na tym treningu yy, człowiek, który nas szkolił, wybrał człowieka, później nam tłumaczył, wybrał człowieka, który był najmniej asertywny w grupie i zaczął z nim rozmawiać, o tym to było jesień, że wszyscy mamy ubłocone buty. I że ten człowiek on by chciał, żeby ten człowiek wszystkim wypastował buty. Ten człowiek powiedział, nie, no ale dlaczego miałbym to robić? No i zaczęli rozmawiać. Trwało to, nie wiem ile, miałem miał wrażenie, że pół godziny, taka była intensywność emocji, tak jakby to było ciężkie, długie. Po pół godziny ten człowiek, które tak się składało, że ja tego człowieka dobrze znałem, miał łzy w oczach i zgodził się na to. I to nie była tylko zabawa, tylko on miał naprawdę wypastować. Oczywiście do tego pastowania nie doszło. Natomiast ten człowiek, który nas szkolił wtedy, pokazał nam krok po kroku, mówi, wiesz, kiedy przegrałeś? Kiedy zacząłeś się tłumaczyć. Kiedy ja mam złą wolę, bo o takiej sytuacji mówimy, a ty zaczynasz się tłumaczyć, cokolwiek nie powiesz, mi to będzie pasowało. Ty chcesz się wytłumaczyć, ty chcesz, żebym ja zrozumiał, ty chcesz być w porządku, a ja to wszystko użyję przeciwko tobie. Amerykanie mają takie fajne powiedzenie, której części słowa nie, nie rozumiesz. Której części słowa nie, nie rozumiesz. Więc kiedy ktoś ci mówi i ciągle nalega i nie respektuje twoich argumentów, mówisz do niego, nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Nikt nie lubi rozmawiać ze ścianą, jeżeli będziesz to często powtarzał, to zobaczysz, że ludzie też się nauczą. Pamiętasz moje, nie negocjuję swoich cen, bo jestem słabym negocjatorem. Kolejna technika, technika Aikido. Aikido jest taką sztuką walki, ja ćwiczyłem karate. Karate jest, to jest taka technika, ja ciebie uderzam z całej siły, a ty blokujesz, czyli odbijasz moje uderzenie swoją ręką z całej siły. A w Aikido z kolei to jest schodzenie. Wyobraź sobie, że ktoś chce Cię uderzyć z całej siły, Ty schodzisz na bok i możesz być dużo słabszy od przeciwnika, ale ponieważ on nie uderzył w cel, więc ta siła e, jego uderzenia poleciała dalej i wystarczy, że go lekko popchniesz i on się przewróci. Więc technika Aikido to jest technika wykorzystania siły przeciwnika w jednym z dwóch celów. Albo żeby obronić siebie, to jest trochę podobne do braku reakcji. Ale ktoś mówi, jesteś głupi, Skoro tak uważasz. Z Tobą nie da się współpracować. Dziękuję za twoją opinię. Rozumiesz, nie walczysz mój. Okej, okay, skoro tak uważasz. Jeżeli tak mówisz, dziękuję, że się podzieliłeś swoim zdaniem. I w ten sposób ten człowiek próbuje Cię trafić, a ty cały czas schodzisz z linii ciosu, schodzisz z linii ciosu. Każdy się zmęczy. Tak jak nikt nie lubi rozmawiać ze ścianą, tak nikt nie lubi uderzać w powietrze, bo to nie ma żadnego sensu. Ale technika Aikido możesz użyć nie tylko do obrony siebie, jak mówiłem przed chwilą, ale też, żeby wygrać potyczkę słowną. Wtedy używasz takiego zwrotu właśnie dlatego. Pamiętam, kiedy sprzedawałem jeszcze produkty finansowe, był taki epizod w moim życiu, e, i na przykład ubezpieczenie na życie i ktoś mówi, e, wie pan co, pan mówi, że to nie jest dużo, że to jest tylko 50 zł miesięcznie, Mówi, ja bym chciał mieć 50 zł miesięcznie, żeby móc zapłacić taką radę. Właśnie dlatego powinien pan ją płacić. Jest pan jedynym żywicielem rodziny. Jeżeli pan mówi, że 50 zł odkładane co miesiąc to jest za duży wydatek, to co by było, gdyby nie daj Boże, nagle pana zabrakło? Czyli właśnie dlatego ktoś podaje jakiś przykład, to bardzo znane jest tak, kiedy Ronald Reagan skandydował. Mm, tak drugi raz do bycia prezydentem, tak po pierwszej kadencji startował do drugiej i jego, prezydentem, jego przeciwnikiem był Mondal, który był od niego dużo młodszy. To było coś z rzędu, że Ronald Reagan miał około 76 lat, a Mondal około 50. I wszyscy wiedzieli, że kwestia wieku będzie kwestią tej kampanii i pierwszy jakiś tam wywiad z Ronaldem Reaganem i potem za chwilę miał być wywiad z kandydatem na prezydenta, Mondal, Obaj są w jednym studiu i ten człowiek y, mówi, panie prezydencie, do Regana się zwraca czyli tego starszego. Y, no, tutaj mamy zimną wojnę, y, to jest dużo nerwów. No i wiadomo, kwestia wieku jednak jest tutaj ważna. Człowiek, który będzie prezydentem tak dużego narodu, takiej potęgi światowej, no... I jego wiek mają tu znaczenie. I tak próbuje to na okrętkę powiedzieć, tak ładnie, tak delikatnie. Na co yy, Reagan się uśmiecha. Wiadomo, że jego sztab wcześniej przygotował tę odpowiedź. I popatrzył na niego i mówi. Obiecuję publicznie przy wszystkich, że nigdy nie wykorzystam kwestii wieków tej kampanii. To znaczy tego, że mój przeciwnik jest młodszy i niedoświadczony. Oczywiście wszyscy śmiech, łącznie z Mondalem, ale to jest właśnie to technika aikido, właśnie dlatego, tak, ten mówi, kwestia wieku jest tu istotna i sugeruje, twój wiek jest za duży, a on mówi, właśnie dlatego, że kwestia wieku jest istotna, moje duże doświadczenie ma przewagę nad jego brakiem doświadczenia. Kolejna technika, to jest technika wyjścia, czyli to może być jako już konsekwencja, na przykład powiesz, jeżeli jeszcze raz publicznie mnie obrazisz, wyjdę. Więc ktoś publicznie Cię obraża, Ty wychodzisz wtedy. Albo wychodzisz i dodajesz komentarz. Mówisz, powiedziałam, że jeżeli jeszcze raz publicznie mnie obrazisz, wyjdę. Teraz wychodzę. I wychodzisz. Albo ktoś na przykład krzyczy, tak, to jest taka sytuacja... Yy, powiedzmy, ta pierwsza jakaś towarzyska, tak, a ta druga, powiedzmy, że w rodzinie, tak, i ktoś krzyczy i ta druga osoba mówi, nie życzę, żebyś sobie podnosił głos przy mnie, a ten ktoś krzyczy i ty mówisz, mówiłem już o tym, tak, pamiętasz tą technikę powtarzam, mówiłem już o tym, że krzyczenie jest niedopuszczalne. Jeżeli następnym razem, bardzo mnie to zirytowało, że zrobiłeś to mimo że prosiłem cię i ty obiecałeś, że tego nie zrobisz. Więc w następnej sytuacji, jeżeli to się zdarzy, po prostu wyjdę. I teraz ktoś na ciebie zaczyna krzyczeć i ty wychodzisz wtedy bez słowa. Więc to jest dobra technika. Kolejna technika to jest technika przyjścia. Tak, tam ta była wyjścia, teraz przyjścia. Co to znaczy? Podzielił się z, e, tym ze mną mój znajomy, który powiedział tak: Często w biurze, tak on prowadzi własną firmę i do biura przychodzi któryś z kierowników, dyrektorów szczególnie jeden jest taki bardzo interaktywny, sanguiniczny, rozmowny, przychodzi i mówi, słuchaj, mam tutaj do Ciebie taką sprawę i on wie, że to, cokolwiek by nie było, to jest pół godziny. Będzie długo, dużo rozmowy, może dużo żartów, dużo dygresji i nauczył się czegoś takiego, że kiedy ktoś wchodzi do niego do biura i mówi, słuchaj, mam tutaj sprawę, on mówi, dobrze, poczekaj, dokończę tutaj maila albo to, co robię, przyjdę do Ciebie za trzy minuty i przychodzi wtedy do niego. Dlaczego przychodzi do niego? No, prosta sprawa. Jak jesteś u kogoś, łatwiej ci to kontrolować i wyjść. Więc mówisz, mów na temat. Nie mogę tu poświęcić więcej czasu. Patrzysz na zegarek mój mówisz, słuchaj, mam 10 minut. Już 3 minuty opowiadasz mi jakieś dygresje. Mów na temat, bo ja potrzebuję zaraz wyjść. Kolejna technika. Technika od, do. Od, do. Czyli... Ktoś może nam zarzucić, powiedzieć coś od ogółu do szczegółu, tak? I na czym to polega? Na czym polega ta technika od ogółu do szczegółu? Czyli ktoś mówi nam yy, w ten sposób. Zobacz, jak duży błąd popełniłeś, a to wszystko dlatego, że nie dbałeś o sprawdzenie danych. Czyli mówi nam ogół. Zobacz, jak duży błąd popełniłeś, a to wszystko dlatego, że nie dbasz. I ty wiesz, że to nie jest prawdą. I mówisz tak. Ok. Rozumiem, że wynik końcowy był błędny. Chcę jednak pokazać, że dane są zliczone dobrze. Proszę zobaczyć. Tutaj w tym momencie nie wiem, sprawozdanie z projektu. Są policzone dane. Natomiast przetwarzanie tych danych, interpretacja oraz inne rzeczy. Nie ja się tym zajmowałam. Czyli ktoś od tak, y, od jakiegoś takiego bardzo y, końcowego wniosku, który jest bardzo dla Ciebie nieprzyjemny, próbuję Ci pokazać, że coś źle wykonujesz. Albo mówi tak, masz małą sprzedaż w tym miesiącu, bo za mało jeździsz do klientów. Czyli jest efekt, masz małą sprzedaż, mówi, bo za mało jeździsz. I ty teraz mówisz tak, w tamtym miesiącu miałem drugą najlepszą sprzedaż w firmie. W tamtym miesiącu byłem 20 razy u klientów, w tym miesiącu byłem 22 razy u klientów i miałem słabą sprzedaż. Czyli pokazujesz ten szczegół, chwytasz się tego szczegółu i mówisz to nie jest prawda. Ty mówisz, że miałem małą sprzedaż, bo mało jeździłem, a ja ci na faktach pokazuję, że tak nie jest. Albo, nie wiem, mąż przychodzi do domu i mówi dzieci są brudne, dlaczego są takie umorusane, dlaczego ich nie posprzątałaś i mówi, przecież miałaś kilka godzin wolnego i nie zajęłaś się dziećmi, tak? I ona mówi, OK, przejdźmy do szczegółów. Zanim przyszedłeś, sprzątaliśmy z dziećmi, później pojechaliśmy na rowery, później zrobiliśmy obiad, a później, ponieważ jest ładna pogoda, wypuściłam je e, do naszego ogródka na, przed domem i powiedziałam, bawcie się, za chwilę wrócicie napijecie się czegoś i idziemy się kąpać. I się akurat w tym momencie, kiedy wróciłeś z ogródka. Czyli, od, rozumiesz, ktoś wyciąga jakiś wniosek i mówi, bo, to, bo tak zrobiłeś i ty teraz pokazujesz. To było tak i tak. I teraz drugie, od szczegółu do ogółu, tak? Czyli ktoś mówi tak. Ponieważ nie słuchasz tego, co teraz do ciebie mówię, dlatego później źle wychodzisz w życiu. Tak? Rozumiesz? Mówi o jakimś szczególe i pokazuje Ci, jak ten szczegół zafunkcjonuje w życiu. Ty mówisz tak. Po pierwsze, słucham tego, co mówisz. Po drugie, to jest moja decyzja i moja sprawa, jak wyjdę na tym w życiu. Tak? Musisz tu się obronić, kiedy ktoś kwestionuje szczegół, tak? coś, co robisz, co jest takie konkretne i jakby wyolbrzymia to. Albo ponieważ Poszedłeś na ten rodzaj studiów, nie będziesz miał po nim pracy. Teraz mówisz, poszedłem na ten rodzaj studiów, ponieważ mi odpowiada. W międzyczasie postanowiłem, że przez wakacje będę w moim zawodzie szukał pracy, jakiegoś stażu, żeby zobaczyć, na ile ten zawód jest dochodowy i na ile można nim zarobić. Jeżeli uznam, że się pomyliłem, zmienię rodzaj studiów. Rozumiesz? Albo idziesz od ogółu do szczegółu, albo od szczegółu do ogółu. Yy, czyli czasami ta technika jest używana też w sprzedaży. Yy, czyli na przykład ktoś ci mówi od ogółu do szczegółu, tak, czy od szczegółu do ogółu. To albo pokazuje ci na przykład, zobacz, nie masz, nie masz, yy, albo i, od, od tej strony. To jest tylko jedna kawa dziennie. Jedna kawa dziennie w Starbucksie 20 zł, czyli w miesiącu 600 zł. Czyli w roku, tak, to jest, jak dobrze policzysz, masz 12 miesięcy, to jest 7200 zł. Ale teraz ktoś mówi tak, zaczyna od. To jest cena, yy, ta, gdyby powiedział, to kosztuje 7200 zł, to jest ten ogół to Ty byś powiedział, o nie, 7200 zł nie mam. A kiedy ktoś Ci to przedstawia, słuchaj, to jest tylko jedna kawa dziennie, którą mnie kupujesz w Starbucksie, nie płacisz 20 zł dziennie, to tyle kosztuje. Rozumiesz, jak można tutaj pokazać z różnych perspektyw. A od szczegółu do ogółu to jest odwrotność, tak? Zobacz, odłóż tylko 10 zł dziennie. W ciągu roku będziesz miał 365 zł. 3650 zł. Po 10 latach, ile to będzie? Technika słonia. Wyobraź sobie słonia. Takiego ciężkiego słonia, który bardzo wolno się porusza. Ja wiem, ja wiem, dla tych, którzy się lepiej znają, mówią, słonie nie zawsze wolno się poruszają. Chodzi nie o realność, tylko o nasze wyobrażenia. I teraz to jest technika asertywności, którą szczególnie używamy wtedy, kiedy widzimy, że jest bardzo duża agresja ze strony tej drugiej osoby, która nas atakuje, albo że ta agresja w nas bardzo narasta. Albo jedno i drugie, tak, ta osoba nas bardzo agresywnie atakuje, a w nas narasta agresja, bo rozumiesz, czasami ktoś może być bardzo spokojny, taki zdystansowany, wytonowany, cyniczny, i też w nas narasta agresja. Ale chodzi o tutaj, że jest agresja albo w nas, albo w tej drugiej stronie na, i chcemy nad tym zapanować. Po pierwsze, mów wolniej. Też nie chodzi o jakąś teraz przesadę, ale kiedy zaczynasz wolniej mówić, to zaczynasz też wolniej oddychać. I kiedy masz wolniejsze gesty, nie gestykulujesz, kiedy na przykład siadasz, żeby się uspokoić, kiedy prosisz kogoś, żeby troszkę się odsunął, bo czujesz się niekomfortowo. Kiedy zaczynasz głębiej oddychać. Kiedy robisz wszystko, żeby spowolnić swoje oddychanie, spowolnić swoje słowa, spowolnić swoje gesty, to zaczynasz wpływać na drugą stronę. To jest trochę tak, jak mam takiego znajomego, do którego nieraz dzwonię tak czysto towarzysko i pamiętam, był taki czas, kiedy... Bardzo dużo rzeczy załatwiałem w mieście. Moja żona była wtedy w ciąży, mieliśmy sklepy zoologiczne i było tak, że ja często jeżdżąc do, do miasta załatwiając jakieś rzeczy, przewożąc rzeczy z hurtowni, yy, no, zostawiłam na parkingu i miałam kawałek do przejścia. I nieraz, ponieważ akurat wtedy mieliśmy taką dosyć intensywną relację, do tego człowieka dzwoniłem i pamiętam, że jak do niego dzwoniłem, on jest właśnie taki bardzo spokojny, Taki zdystansowany, bardzo sympatyczny człowiek, ale taki nieśpieszący się. Dla niego, jego takie powiedzenie mówi, kiedyś byliśmy razem na wakacjach, on mówi, w taką pogodę to najważniejsze to się nigdzie nie śpieszyć, bo można się spocić. Tak, takie ma podejście ten człowiek, bardzo sympatyczny. I teraz ja do niego dzwonię, idę, idę. Tak naprawdę prawie biegnę, tak? Bo takim tempem idę, jak jestem w silnych emocjach, w silnym stresie. I z nim rozmawiam, powiedzmy, że to przejście to było z 10-15 minut. I kiedy z nim rozmawiam, ja zaczynam zauważać, że ja mówię coraz spokojniej, że ja coraz spokojniej idę. Dlaczego? Ponieważ przenosimy emocje drugiej osoby. I jeżeli my zaczynamy się uspokajać, to i ta druga strona zacznie się uspokajać. Wiesz, ktoś powiedział... Tak żartobliwie, że podobno wyznaczono nagrodę, jeżeli ktoś mówi do osoby zdenerwowanej uspokój się, a ta osoba się uspokoi. Wiesz, że to nie działa, często jeszcze bardziej rozjusza. Natomiast w technice słonia używamy czegoś odwrotnego, czyli my sami zwalniamy. Wolniej oddychamy, wolniej mówimy, wolniejsze gesty i to sprawia, że druga osoba też zaczyna bardziej panować nad swoją agresją. Kolejna technika to jest humor. No, to nie jest proste, tak? To nie jest proste i humor jest taką techniką. Trzeba uważać, tak? Trzeba uważać, żeby nie przesadzić, trzeba uważać, żeby nie trafić na kogoś, kto akurat bardzo lubi takie potyczki słowne, ale jeden taki przykład z życia Churchilla. On był właśnie takim bystrym człowiekiem, który uwielbiał takie potyczki słowne. Kiedyś coś publicznie powiedział i jakaś kobieta była tym zażenowana i powiedziała... Tak, kiedy wszyscy już się wyśmiali z jego jakiegoś takiego niezbyt przyzwoitego dowcipu, ale na pewno śmiesznego, ona powiedziała coś takiego. Gdyby był pan moim mężem, podałabym panu truciznę. Na co z uśmiechem, patrząc na nie, powiedział. A gdyby była pani moją żoną, chętnie bym ją zażył. I oczywiście śmiech na sali. Więc humor może być czymś takim rozładowaniem atmosfery. Kolejna rzecz, skomentuj wyrażając własne zdanie. Skomentuj wyrażając własne zdanie. Pamiętam, mieliśmy taką koleżankę, i to było bardzo ciekawe, tak? Osobę taką bardzo tęgą. To jeszcze mam na myśli czasy szko szkoły średniej, ale po jakimś czasie przebywania z nią, rozmawiania, poznawania, tak często byliśmy razem tam w w środowisku, w którym się trzymaliśmy, w takiej grupie koleżeńskiej. I pamiętam, jak mój kuzyn kiedyś próbował mi opowiedzieć, że a, widziałem twoją koleżankę, zaczynamy mówić, taka, wiesz, taka bardzo potężna i on opisywał jej fizyczne, fizyczny wygląd i ta moja znajoma nie przyszła mi od razu na myśl, ponieważ pierwsze, co mi się z nią kojarzyło, że jest bardzo ciepłą, sympatyczną, dowcipną, pomocną osobą. Tak, jej cechy charakteru tak przeważały, że to nie było pierwsze, po czym bym ją opisywał. I któregoś razu byliśmy w towarzystwie i no, w tym towarzystwie znalazł się ktoś, kto był tam, by to ładnie powiedzieć, niezbyt do nas pasował, tak? był z trochę innej bajki i próbował tam wszystkich zdominować, był bardzo wulgarny, agresywny. I zażartował z tego, że ona jest taka otyła. Powiedział coś, już nie pamiętam w tej chwili co, ale naprawdę to było takie dowcipne, że mimo, że to co powiedział sprawiło, że pomyślałam sobie skończony ham, to jednak gdzieś tam musiałam nad sobą zapanować, żeby się nie roześmiać, ponieważ to było tak dowcipne. A ona wtedy popatrzyła na niego i powiedziała: Tak, następnym razem powiedz taki dowcip, żeby wszyscy mogli się z niego śmiać. Jeżeli coś się dzieje i tobie to się nie podoba i czujesz, że ktoś przekracza granicę, po prostu to skomentuj. Czasami lepiej spoić cokolwiek niż nic. Dlaczego? Po pierwsze przekraczamy tą barierę wyuczonej bezradności. Wyuczona bezradność polega na tym, że ktoś coś mówi i robi, a my uczymy się, że nie reagujemy na to. I teraz mówisz, nie podoba mi się to, co mówisz. A ktoś mówi, a nie obchodzi mnie, czy ci się to podoba, czy nie. Masz prawo, żeby ci się nie podobało. Czasami występuję na jakichś konferencjach i zdarzało mi się występować na konferencjach, to się bardzo rzadko zdarza, ale czasami tak jest, że konferencje najczęściej wyglądają tak, że jest jakiś temat i mówcy zmieniają się co półtorej godziny. I często jest tak, że jest jeden mówca, który na przykład idziesz, ja czasami jeżeli jestem zapraszany, to najczęściej zostaję na całej takiej konferencji, ponieważ to dla mnie jest okazja, nie dość, że mi płacą, że jestem na takiej konferencji, to jeszcze mogę wysłuchać sobie naprawdę ekspertów albo ludzi z ciekawymi poglądami w jakichś tematach. I często inni też tak robią, albo przychodzą wcześniej, żeby zobaczyć jaka jest atmosfera na sali, jak się mówi do ludzi. I pamiętam, jak był taki człowiek, który odniósł sukces, tak? Jakby mierząc to finansami, odniósł dużo większy sukces niż ja. I on opowiadał o tym sukcesie, i widać było, że to on był świeżo po odniesieniu tego sukcesu. Był taki bardzo zadowolony, był taki dumny, i to, co z tej no, Miał prawo, tak, odniósł sukces. Natomiast to, co z tej dumy też wynikało, to takie przekonanie, że tylko sposób, w jaki on zrobił rzeczy w biznesie, tylko ten sposób działa. Tak, Ja bardzo tego nie lubię na przykład sześć modeli biznesowych ktoś upiera się, że tylko ten model biznesowy jest najlepszy. no Może być najlepszy dla niego, może być najlepszy nawet w jego branży, ale nie dla każdego i nie w każdej branży. I w każdym razie to, co ja mówiłem, nie do końca było spójne z tym, co on mówił, czyli ja pokazywałem jeden sposób, on pokazywał jakiś inny sposób i dla mnie to jest w porządku. Ja nawet w swoim wykładzie nie, nie znałem tego człowieka, nie widziałem, co on będzie mówił do końca ale w swoim wykładzie zawsze podkreślam takie rzeczy, że ja Ci pokazuję pewien model i oczywiście Ty możesz mieć jakiś inny. No i duża, duże audytorium, tak, on ma mikrofon w ręku i mówi i w pewnym momencie pokazuje na mnie i mówi, i zupełnie się nie zgadzam z tym, co Ty mówiłeś. I ja otwieram usta, żeby coś powiedzieć i on widzi, że ja otwieram usta, jak czekaj, nic nie mów, dam Ci mikrofon. Ja wziąłem mikrofon i mówię, masz prawo być w błędzie. Oczywiście Sala się zaśmiała, on wziął mikrofon i mówi, ja ci żadnego prawa nie dawałem. Ja mówię, nie dawałeś mi prawa, ale dałeś mi mikrofon, więc wyraziłem swoje zdanie. Masz prawo wyrazić swoje zdanie. Nawet gdybym powiedział, masz prawo do swojej opinii, to jest ważne, żeby podkreślić, że to nie jest twoja opinia. Masz prawo, żeby podkreślić, ja uważam inaczej. Masz prawo, żeby podkreślić w tej sytuacji nie uważam, że zrobiłeś dobrze. Tak? Masz prawo wyrazić własne zdanie. Kolejna technika, a właściwie cała filozofia stojąca za tą techniką, to jest porozumienie bez przemocy. Porozumienie bez przemocy jest ogólnie taką techniką komunikacyjną, która niekoniecznie musi dotyczyć asertywności, tak? Asertywność tam jest jednym z aspektów, ale Warto się z nią zapoznać. Ja osobiście też uważam, że warto mieć jak najwięcej technik, metod, znajomości. Nie po to, żeby być wyznawcą jednej metody, ale żeby patrząc na różne metody zdecydować się, która najbardziej będzie do Ciebie docierać. I nie będę Ci opowiadał o porozumieniu bez przemocy, bo teraz w ciągu paru minut to nie jestem w stanie tego zrobić. Natomiast... Powiem Ci o tym, co jest taką istotą. Istotą porozumienia bez przemocy jest zrozumieć potrzeby drugiej strony, a nie skupiać się na strategiach. Zrozumieć potrzeby drugiej strony, a nie skupiać się na strategiach. Taki przykład, który do mnie bardzo przemówił, kiedy spotkałem osobę, która zajmowała się porozumieniem bez przemocy i była taka zafascynowana yy, i opowiadała mi dużo rzeczy, tak naprawdę zapaliła mnie do tego, żeby poznać tą metodę. I pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, yy, ja mówię tak, no, ale czym ta metoda różni się od innych? I ona słyszała jakiś tam mój wykład i mówi, słuchaj, podałaś taki wykład, podałaś taki przykład w swoim wykładzie, że jest małżeństwo i teraz mają gdzieś jechać. Na przykład mąż mówi, jedziemy, mamy dwa tygodnie urlopu, jedźmy w góry, a żona mówi, nie, jedźmy nad morze. I teraz jakie mają możliwości, żeby się dogadać? I mąż... Y możesz zdecydować, dobrze, to w tym roku pojedziemy nad morze, a w następnym roku pojedziemy w góry. Albo yy, pojedziemy na tydzień w góry, pojedziemy na tydzień nad morze. Ja mówię, no tak, i ja uważam, że to jest dobra strategia szukania wspólnego rozwiązania. No mówi, tak, to jest strategia. I wielu ludzi skupia się na strategiach, a w porozumieniu bez przemocy szukamy prawdziwych potrzeb, swoich i drugiej strony i wtedy łatwiej nam, bo ty skupiłeś się na strategiach, mówi do mnie, a teraz gdyby taki mąż powiedział, wiesz, ja lubię góry, ponieważ bardzo mnie męczy takie leżenie na plaży. I Teraz mogłoby się okazać, że na przykład dla niego leżenie do południa na plaży, a po południu pobieganie albo wzięcie roweru i pojeżdżenie zaspokoiłoby jego potrzebę, bo on ma potrzebę aktywności. A żona może mieć dokładnie odwrotnie powiedzieć, słuchaj, a... Ja najbardziej takiego potrzebuję czasu, kiedy jestem sama, kiedy nikt mi nie przeszkadza, kiedy po prostu leżę i nikt mnie nikt nie potrzebuje, wyłączony telefon i odpoczywam. I teraz do południa będą sami na plaży, sami pewnie, dużo innych ludzi, ale będą we dwoje na, na plaży, będą mieli czas dla siebie, a kiedy on po południu, powiedzmy, jedzie idzie biegać albo jeździ na rowerze, ona ma czas tylko dla siebie, z na tej plaży sama, opala się, czyta książkę, słucha podcastów, cokolwiek. I tutaj są potrzeby. Czego on potrzebuje? Ona potrzebuje... Ja mówię, no ale to łatwo się domyślić ze strategii. Ona mówi, no właśnie, ale tu się domyślasz. W porozumieniu do przemoc, bez przemocy szukamy tych potrzeb i kiedy mamy już potrzeby, to wtedy strategia jest łatwiej. I może się okazać, że mogą co roku wyjeżdżać nad morze i on nie będzie się czuł sfrustrowany tym, że, że nie są w górach. co więcej, wyjeżdżając nad to morze, oboje mogą wyjechać z poczuciem, że spełniliśmy swój cel, a nie tylko raz... Na dwa lata spełniam swój cel, bo yy, co drugi rok jest to, co chce współmałżonek. I warto też na tym w asertywności, kiedy ktoś nie ma złej woli, porozmawiać. Jakie jego potrzeby są niezaspokojone, że przekracza granice. Albo zobacz z twojej perspektywy, żeby pokazać mu, jakie twoje potrzeby są niezaspokojone. Na przykład miałem takiego człowieka kiedyś znajomego, który kiedy była trudna sytuacja, on unikał. Unikał kontaktu. I pamiętam, kiedyś pożyczyłem mu jakąś kwotę pieniędzy, która nie była dla mnie jakąś dużą kwotą, tak? I on mnie unikał, ja w ogóle nie wiązałem to z tego, z tą kwotą, to było coś na zasadzie, okej, okay, jak mi tej kwoty pieniędzy nie odda, to, to jakby, to jest trochę tak jak, nie wiem, jesteś w sklepie, coś kupujesz, a ktoś mówi, a kup mi jeszcze kolej i on ci oddał, nie oddał pieniędzy. To była trochę większa kwota pieniędzy niż za kole, ale rozumiesz przykład. I po pewnym czasie do, zapytałem kogoś, czemu on mi tak unika. On mówi, a co, pożyczył od Ciebie pieniądze? Ja mówię, no taka to była niewielka kwota. Mówię, że on od, tak wielu ludzi popożyczał pieniędzy, że teraz on już nie pamięta pewnie nawet ile od kogo i wszystkich unika. I ja się z nim spotkałem i mówię, słuchaj, yy... i on pierwszy mówi, ja Ci oddam te pieniądze. Ja mówię, słuchaj, powiem Ci wprost. Rozmawiałem z takim taką osobą, powiedziałem, że masz problemy finansowe. Ja tych moich pieniędzy nie chcę Ciebie, a on był bardzo taki honorowy, wiedziałem o tym, miał wtedy no, trudną sytuację finansową i mówi, nie, ja ci na pewno oddam. Ja dobra, zróbmy tak. Jak będziesz miał, to oddasz, ale jestem w stanie czekać nawet 40 lat, ale jeżeli nie będziesz w stanie, zapomnisz, dla mnie też jest w porządku, że mi tych pieniędzy nie oddasz. I on mówi dzięki. I jakby to, to były prawdziwe potrzeby, tak? Moją potrzebą było mieć relację z nim, a jego potrzebą było to, że Chcę być honorowy, nie chcę, że pożyczyłem pieniądze i teraz unikam ludzi, tylko pożyczyłem pieniądze. Naprawdę myślałem, że uda mi się jakaś tam transakcja, nie udała się i teraz się wstydzę i dopóki nie oddam pieniędzy, to nie będę miał relacji. Dla mnie ta relacja była ważniejsza niż ta drobna suma. Więc porozumienie bez przemocy pozwala nam zrozumieć potrzeby drugiej strony, a nie tylko skupiać się na strategiach. Kolejna technika to jest komunikat ja. Komunikat ja pozwala nam wyrazić to, co my myślimy i czujemy, a nie obwiniać drugą stronę. Czyli zwróć uwagę na te wszystkie sytuacje, kiedy mówisz, ty jesteś nieposłuszny, na przykład do dziecka, albo ty zawsze mówisz mi, że nie mam racji, ty, tak? Kiedy wycelujemy jakby palec w drugą stronę i mówimy ty, najczęściej za tym idzie zawsze, ty nigdy, ty mnie nie słuchasz, a co innego jest, kiedy mówi tak ja czuję się niewysłuchany w tej sytuacji. Ja chciałbym mieć też przestrzeń, żeby powiedzieć swoje zdanie. Kiedy mówisz o swoich, to jest bliskie porozumienie bez przymocy, to nie jest, ale to jest jakby wtedy nie, to jest jakby takie też mało inwazyjne, kiedy mówisz komunikat ja. To jest to samo, w pewien sposób taki odwrócony komunikat ja mówisz wtedy, kiedy ktoś mówi ty nigdy do niczego nie dojdziesz. Tak? I teraz, gdyby był asertywny, to by obawiając się o ciebie, powiedziałby tak, ja się obawiam, że w taki sposób postępując nigdy do niczego nie dojdziesz. Ja się obawiam. To jest zupełnie inny komunikat. Natomiast yy, ta odwrócony komunikat jest to jest wtedy, kiedy to mówi. Ty nigdy do niczego nie dojdziesz, a ty to odwracasz i mówisz ty uważasz że nigdy do niczego nie dojdę. Ja myślę, że się o mnie troszczysz, kiedy tak mówisz, ale wolałbym, żebyś powiedział. Rozumiesz? Mówisz to, co ty odczuwasz, to, co ty myślisz, a nie wytykasz czegokolwiek drugiej stronie. Oczywiście zwracasz na coś uwagę, bo to jest ta różnica, tak? Nie, może ci się nie podobać czyjeś zachowanie, konkretna sytuacja, tak? Kiedyś przy pewnym projekcie pracowaliśmy razem jedna osoba bardzo zwracała uwagę o kubku, tak? Że, że ten kubek to jest jej. I ktoś wziął i ona właśnie komunikatem ja mówi, wiesz, wolałabym, żebyś nie brał y, tego kubka bez mojego pozwolenia. Mówi, no bez przesady, miałam do ciebie dzwonić, albo wysłać smsa. Ona mówi, y, no wiesz, powiedziałam to tak łagodnie, ale ja Chciałabym, żeby nikt nie ruszał mojego kubka. Ja on mówi, no przesadzę, że jakby kubek miał jakiekolwiek znaczenie. No mówi, z mojej perspektywy to jest ważne, rozumiem, że widzisz to inaczej, a nie mówiłam ty jesteś, ty przekraczasz granicę, ty jesteś arogancki, ty nie liczysz się z moim zdaniem, ty jesteś mało wrażliwy. Rozumiesz, to jest ta różnica. Zresztą bardzo ciekawe było zakończenie tej historii, ponieważ ten człowiek, nie wiem, czy następny dzień, ale powiedzą w ciągu dwóch, trzech dni przyniósł kubek, podarował jej nowy kubek mówi, masz, teraz będziemy wiedzieć. I tam było napisane: To jest mój kubek, tylko mój. No i tak Żartem trochę rozładował tą sytuację. Więc komunikat ja. Kiedy mówimy, nie, ty jesteś, ale ja tak czuję, ja tak uważam. Kolejna technika to jest technika prowadzenia trudnych i ważnych rozmów. Widzisz, niektóre przykłady asertywności, jak z tym kubkiem one są subiektywnie ważne, bo dla kogoś są ważne, ale są też takie trudne i ważne rozmowy, które musimy przeprowadzić, ponieważ no, one są kluczowe. Kluczowe dla jakichś projektów pracy, kluczowe dla naszych relacji z jakimiś ludźmi. I czym się charakteryzują trudne i ważne rozmowy? Po pierwsze dotyczą ważnego tematu, drugie towarzyszą temu silne emocje i trzecie mamy odmienne zdania. A więc ważny temat, bo kiedy jest ważny temat i silne emocje, a jest takie samo zdanie, no to jest jedna wielka radość. Kiedy jest ważny temat, odmienne zdania, ale słabe emocje, to bardzo łatwo jest rozmawiać. A kiedy są silne emocje i odmienne zdania, ale temat dla nikogo nie jest ważny, to można na to machnąć ręką. I jak wtedy rozmawiamy na ważne jak prowadzimy ważne i trudne rozmowy? Przede wszystkim rozma yy, rozmawiamy o faktach, potem mówimy, co my na ten temat uważamy, a potem pytamy drugą stronę. Pozwól, że teraz podam Ci dwa przykłady. Jeden przykład będzie z życia osobistego, drugi przykład będzie z życia zawodowego. Obie sytuacje wydarzyły się naprawdę. Kiedyś przeglądając wspólne konto bankowe, jedna z kobiet tak zobaczyła, że w motelu, który znajduje się w odległości niecałych pięciu kilometrów od ich domu, było płacone za pobyt w motelu kartą. Jej się świat zawalił, ponieważ w podobny sposób jej siostra dowiedziała się o tym, że mąż ją zdradza. No i ona mówi, ja wiem, że w tym motelu nie byłam. Kartę ma tylko ja, mam ja i mój mąż. No trudno przypuszczać, że mój mąż wracał z pracy i nagle poczuł się tak osłabiony, że musiał pojechać do motelu, który jest 5 minut od domu, tam chwilę odpocząć i wrócić. Więc było dla niej jednoznaczne. Na szczęście była świeżo po kursie asertywności, i umiała prowadzić ważne i trudne rozmowy. Więc zaczęła się uspokajać, głęboko oddychać i podzieliła kartkę na dwie. Fakt, opinia. I napisała, co jest faktem? Na początku napisała, mąż mnie zdradza. Potem powiedziała, nie, nie, nie, to nie jest żadne, że mąż mnie zdradza. Mąż zapłacił kartą za pobyt w motelu. Koniec kropka. On mówi, no, nawet nie mogę stwierdzić, czy był w motelu, po prostu zapłacił tam kartę. Jej opinia zdradził mnie. Prawdopodobnie ma romans i zdradził mnie. Kiedy mąż przyszedł, zobaczył, że ona jest rozwalona i mówi: Co się dzieje? Ona mówi: Wiesz, co? Wygląda na to, że zapłaciłeś swoją kartą za pobyt w motelu takim, i takim. On mówi, nie, w życiu nie byłem w tym motelu. I zaraz zmienia temat i mówi, a co tam na obiad jest? Ona mówi, słuchaj, rozmawiam o czymś, co jest dla mnie ważne. On mówi, aha, rozumiem. Obawiasz się, że ktoś dostał się do naszego konta i y, czy tam schakował naszą kartę i teraz płaci? No? I ona wielkie oczy mówi, no ale... Mówi, ja powiem ci, ale usiądźmy i będziemy rozmawiać spokojnie. No i on usiadł cały czas myśląc, o co chodzi, czemu taka afera? W końcu mówi, ja ile kosztował ten motel? Ona mówi jakąś sumę. Ona mówi. No to nie jest aż taka duża suma. Możemy zablokować kartę. Ja ciągle nie rozumiem problemu. Więc ona mówi, siadaj. i Mówi tak. Faktem jest, że ktoś zapłacił w motelu. Wiem, że to nie ja, więc musiałeś to być ty. Powiem ci, ufam ci i dlatego tak mną to wstrząsnęło. Wiesz, że w taki sposób moja siostra dowiedziała się o tym, że mąż ją zdradza. Więc ja mam obawę, że ty mnie zdradzasz. A on wielkie oczy i mówi, nie no w życiu, no co ty? Naprawdę mnie o to podejrzewa, że ona mówi, nie podejrzewam, tylko to są myśli, które mi się rodzą, nie znajduję innego usprawiedliwienia. No to on mówi, dzwonimy do tego motelu. Zadzwonił, tak, głośno mówiący, ustawił i mówi, że w taki, taką datą jest taka i taka suma zapłacona, a ona ani żona nigdy nie byli w tym motelu. No co? recepcjonistka mówi, a byliście w takiej i takiej restauracji? Oni mówią, tak, byliśmy. Okej, okay, to jest ten sam właściciel, więc firma jest, ta restauracja podlega temu motelowi, tak, to jakby ludzie tego nie wiedzą, bo są, nie, nie są ze sobą powiązane nazwą i dlatego to się pokazało jako motel. No i wtedy wszystko stało się jasne. Ale widzicie, ona nie zaatakowała go, mówiąc zdradzasz mnie, tylko opisała fakty, powiedziała swoje zdanie i poprosiła, żeby on powiedział swoje zdanie. Okej, okay. Przykład biznesowy. Pewien człowiek dostał pracę, o której marzył, został odpowiedzialny za pewien projekt. I człowiek, który go przyjmował do pracy, który też miał bezpośrednio go nadzorować, powiedział, że bardzo o niego walczył, że się cieszy, że ten właśnie człowiek jest tutaj i będzie z nimi e, pracował. No i wszystko niby super, ale wzywał go dwa, trzy razy dziennie żeby patrzeć, jak tam projekt, co zrobili, co nie czy mają problemy. I no, pierwszy tydzień ten człowiek jakoś to przeżył, mówi, dobra, jestem nowy. W drugim tygodniu to się powtarza, w trzecim tygodniu i pierwsze, co myślał, dobra, on mi nie ufa, jest tak kontrolujący, nie, ja skończę ten projekt i odchodzę z tej pracy, to w ogóle nie ma sensu. Widział, że z jego pozycją, z jego doświadczeniem zawodowym znajdzie pracę bez problemu. Ale postanowił porozmawiać, więc powiedział tak, przyszedł do tego szefa i mówi tak, przez ostatnie dwa tygodnie, czyli przez 10 dni roboczych, wezwałeś mnie 35 razy. To wychodzi ponad 3 razy dziennie. Ja rozumiem, że mi nie ufasz, że obawiasz się, że projekt zrobię źle, albo że masz taki styl zarządzania. Jeżeli mi nie ufasz, no to nie wiem, jak mam Cię do Ciebie przekonać. Jeżeli masz taki styl zarządzania i nie chcesz go zmienić, to ja nie będę tutaj pracował. Więc no ten człowiek powiedział, Dzięki, że mi to powiedziałeś wprost. Otóż poprzedni człowiek, który zwolnił się z pracy, to było tak, że robił projekt, robił już wiele projektów, ja mu zaufałem, ale niestety okazało się, że informacje, które ja mu wysłałem, yy, które płynęły od zarządu, który w pewnym momencie zmienił coś w projekcie, nie dotarły do niego, ja tego nie sprawdziłem i kiedy on zrobił ten cały projekt, Okazało się, że projekt jest niezrobiony w taki sposób, jaki miał być zrobiony. Doszło do tutaj potężnych niesnasek i on z dwoma kluczowymi ludźmi z zespołu odeszli i to jest absolutnie moja wina, więc teraz nie chciałam popełnić tego błędu. Chciałam nadzorować, żeby wiedzieć, że nic nam nie umknęło. Dodatkowo, że współpracujemy pierwszy raz. On mówi, okej, okay, teraz rozumiem. Czy możemy zrobić tak, że ja pod koniec dnia ostatnie 15 minut będę przychodził do Ciebie. I będę Ci pokazywał, co mieliśmy zaplanowane na ten dzień, co zrobiliśmy i co planujemy na kolejny dzień. On mówi, tak, byłoby świetnie, to byłoby rozwiązaniem naszych problemów. A więc trudne i ważne rozmowy, jak rozmawiamy. Mówimy o faktach, mówimy o opiniach i pytamy drugą, yy, drugą stronę, o to, jak ona uważa, co ona myśli na myśli ten temat. Kolejna rzecz to jest technika odwracania. Stosujemy ją, kiedy chcemy zmienić zaistniałą sytuację. znasz może prawa Murphy'ego. Prawo Murphy'ego mówi na przykład, że jeżeli jesteś w tunelu i widzisz światełko, to prawdopodobnie to jest nadjeżdżający pociąg. Takie żartobliwe powiedzonka, takie ironiczne. Yy, jako prawa Murphy'ego zostały wydane, okazały się światowym bestsellerem, więc ten człowiek zaczął pisać różne prawa yy, i na przykład napisał prawa Murphy'ego dla prawników i tam na, opisał takie prawo Pinta, które oznacza, które mówi Pamiętaj, że każdy przywilej, który komuś wyświadczasz, stanie się w końcu Twoim obowiązkiem, do którego będziesz zmuszony. I to jest prawda też w asertywności, że na przykład jesteś w pracy i kolega Cię o coś prosi, Ty się zawsze zgadzasz. I w pewnym momencie on już Cię nie prosi, on mówi, Wiesz, weź mi to zrób. I Ty mówisz, stop. Dlaczego ja mam Ci to robić? No przecież zajmie Ci to chwilę. Tobie też zajmie chwilę. No wiesz, ale ty jesteś tym wbieglejszy. No to poduć się tak jak ja. Nie, nie będę tego robił, ponieważ wytrącasz mnie z tego, co ja robię. Wiesz, tak a propos, tak, dodam z produktywności. Jeżeli ktoś wytrąca cię z jakiejś pracy, to żeby do niej wrócić, zajmie ci to kilkukrotnie większy wysiłek niż kontynuowanie bez przerw. Tak, no to każdy chyba o tym wie, że nie jest tak łatwo wrócić do tego, co robiliśmy. Co więcej, twoja produktywność spada i być może wpadłeś na jakiś lepszy pomysł, ale twoja produktywność już spadła, więc warto dbać o taki niepodzielny czas, szczególnie przy ważnych projektach. Ale jeżeli czujesz się zarzucany, to musisz powiedzieć, słuchaj, to jest przywilej, który cię wyświadczyłem, a to nie jest mój obowiązek. Poza tym jest tego za dużo, więc decyduję, że jeżeli ktoś to tak, ja też ci nie pomogę. ok? w porządku. Musisz to zobaczyć, tak? Że czasami musisz coś odwrócić. Że to był przywilej, a stał się obowiązkiem. Albo druga rzecz, renegocjowanie wcześniejszych ustaleń. Bo czasami, kiedy o tym mówię, ludzie mówią, no dobrze, ale to już jest moim obowiązkiem. Mówiliśmy o tym wcześniej, o nadmiernym poczuciu obowiązku. Ale czasami bierzesz na siebie jakiś obowiązek i musisz o tym porozmawiać. Na przykład obowiązki domowe pamiętam, my tak mieliśmy ze zmywarką, że nasz starszy syn wyciągał, w pewnym momencie, wyciągał ze zmywarki rzeczy, na początku z nami, później z młodszym synem i ten młodszy syn miał tam niewielką część, powiedzmy jedną trzecią do wyciągnięcia ze zmywarki, a ten miał dwie trzecie. I w pewnym momencie nasz syn powiedział, słuchajcie, to jest niesprawiedliwe. Mój brat Dorus, już nie jest takim małym dzieckiem, a my ciągle wybieramy, że ja dwie trzecie, on jedną trzecią, przynajmniej mu rację. Więc technika odwracania to jest uważaj na przywileje, które stały się obowiązkiem, renegocjuj wcześniejsze ustalenia. Jeszcze chcę Ci pokazać trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest osobowość a asertywność. Człowiek jest mieszanką czterech typów osobowości, które nazywane są często choleryk, sangwinik, flegmatyk i melancholik lub też typ dyrektywny, interaktywny, solidarny, celujący. Ja omówię teraz, w jaki sposób każdy z tych typów osobowości jest agresywny albo w jaki sposób, co, na co jest podatny, żeby ulegać. Także jeżeli znasz swoją typologię osobowości, możesz też bezpłatnie zrobić jakieś testy, to zobaczysz, w, w, czym, możesz, w czym jesteś uległy albo w czym możesz być agresywny i możesz być tego nieświadomy. To, co teraz mówię, to mówię po to, żebyś sobie uświadomi, uświadomiła, te wszystkie mechanizmy, które być może w tobie są, a które przeszkadzają innym ludziom i może ci komunikują, ale nie potrafisz ich zrozumieć albo boją cię zakomunikować. I teraz, jeżeli jesteś typem dyrektywnym, cholerycznym, czyli takim, który szybko działa, i jest nastawiony na cel. Wiadomo, że jesteśmy mieszanką, powiedziałem tych osobowości, ale jeżeli w jakiejś relacji, w jakimś grupie społecznej, czy w pracy, czy nie wiem, w fundacji, w której działasz, czy w kościele, czy w życiu zawodowym jesteś, czy w życiu osobistym jesteś taki bardzo dyrektywny, tak, przeważa ten typ osobowości, to jesteś nieasertywny przez to, że jesteś przez to, że jesteś agresywny, narzucając swoje zdanie. Takie osoby mówią, zrób to. Tutaj jest to, to jest to trochę jak Wojtek Cejrowski, tak, pewnie kojarzysz podróżnik, który kiedyś w wywiadzie ktoś powiedział, Wiele osób uważa, że jest pan arogancki i bezczelny. On powiedział, nie, nie jestem taki. Jestem już taki takim wieku, że na większość ważnych spraw w życiu mam swoje poglądy i ja po prostu wyrażam zdanie, a ktoś ma inne, niech daje argumenty, walczmy. I on nie widział, że ok, to jest jego styl, ale dla niektórych może być on narzucający i niektórzy ludzie będą się czuli słamszeni przez niego. A w jaki sposób ten typ dyrektywny, taki niby twardy, może być podatny na to, żeby być nieasertywnym, czyli uległym. Jest, takie osoby są bardzo wrażliwe na szacunek. Że chcą zasłużyć na szacunek. Że czasami zrobią więcej, bo chcą, żeby ktoś ich szanował. Żeby ktoś uznał, że oni są ekspertami. Że oni wiedzą. Że takie polskie zastaw się, a postaw się. Pokaż. Nawet kosztem z siebie samego. Tacy ludzie będą pracocholikami, bo będą chcieli pokazać, udowodnić, że on coś osiągnął w życiu, że ci, którzy w niego nie wierzyli, nie mieli racji. Nie ma nic złego w ambicji, ale tacy ludzie często, kiedy się podrażni ich ambicje, oni ulegną, zrobią coś i w taki sposób niektórzy nimi manipulują, bo chcą, żebyś ty zobaczył, co on potrafi, żebyś go szanował. Kolejna osobowość interaktywna, czyli taka sangwiniczna, to jest szybka osobowość, nastawiona na ludzi, taki typ południowca, Włocha, który dużo mówi, ciągle jest dużo emocji, dużo się musi dziać, zmienne rzeczy, to go nakręca. W jaki sposób on jest nieasertywny, czyli agresywny? On uwodzi, czyli kreśli piękne wizje. Pamiętam jeden człowiek, który chciał mnie do pewnego projektu. I tak naprawdę uwiódł mnie, tak, oczywiście uwiódł w tym takim znaczeniu swojej wizji. Pokazał mi piękną wizję i ta wizja mnie zachwyciła i pokazał moje miejsce w tej wizji. To było autentycznie to, co ja w życiu chciałem robić, co robię, zresztą do tej pory. Jednak okazało się, że to były tylko piękne słowa. Tak, i tacy ludzie często mówią, yy, inni się nimi rozczarowują, bo mówią obiecywał Złote Góry, a ten człowiek mówi, nie, nigdy takiej rzeczy nie mówiłem. I czasami nie kłamie. On w tych emocjach mówi, wyolbrzymia, fantazjuje. I nie ma tej wrażliwości, że inni ludzie traktują to poważnie i zaczynają mu wierzyć. I potem czują się nim rozczarowani. A w jaki sposób on ulega? W jaki sposób jest nieasertywny i ulega? Chce, żeby go lubili. Zrobi tak dużo, żeby ludzie go lubi lubili. Kiedyś nasza znajoma, do której zadzwoniliśmy, ona mówi słuchaj, w tą sobotę nie mogę do was przyjść, bo coś tam, no normalna sprawa. W drugą sobotę też nie może, w trzecią też nie, no i w końcu pytamy ją, słuchaj, co się dzieje, że ciągle nie może do nas przyjść, czy coś między nami jest nie tak? Ona mówi, nie, wszystko w porządku, ale wiesz, no koleżanka z pracy ciągle bym prosiła, że w tą sobotę, tą sobotę, żebym coś za nią wzięła i w tą sobotę, no i ja tak za nią biorę, bo wiesz, ona mnie tak lubi i tam w ogóle wszyscy w pracy i kiedy ja biorę te rzeczy, ona opowiada, jak jestem cudowna, a wiesz, no, ona poznała teraz faceta i oni co weekend wyjeżdżają gdzieś i... Rozumiesz, nabrała się na to, tak? Będę Cię lubić, będę innym wszystkim mówić, jaka jest fajna, a w domyśle jest, kiedy tego nie zrobisz, powiem wszystkim, jaka jesteś niefajna. Trzecia osobowość solidarna, czyli taka osobowość flegmatyczna, to jest człowiek wolny, nastawiony na ludzi, to jest ten, który naprawdę długo, dużo będzie obserwował, długo będzie się zastanawiał, ale kiedy już czegoś się poweźmie, to będzie y, to kontynuował i któremu bardzo zależy na ludziach, na tym, żeby była dobra atmosfera, taka trochę szara eminencja, że kiedy jego nie ma w zespole przez dłuższy czas, atmosfera siada, bo to on dba o tą atmosferę, właśnie stąd nazwa solidarny. W jaki sposób jest nieasertywny przez bycie agresywnym? Przez bierny opór. Co oznacza bierny opór? Bierny opór oznacza, że ktoś mówi, że on ma coś zrobić, on tego nie robi. Po prostu tego nie robi. I w końcu albo ktoś musi robić to za niego, albo wyładowuje na niej frustrację, on nie powie. On po prostu będzie stosował bierny opór, tak? To jest Wiele przykładów, tak, ale ponieważ to jest osobowość odwrotna dla mojej podstawowej, czyli dla dyrektywnej, więc dużo spięć miałem z takimi ludźmi. I pamiętam człowieka, którym rozmawialiśmy i chodziło o ważną dla nas sprawę strategiczną i ja do niego mówię, słuchaj, masz świadomość, że chcemy, żebyś to zrobił, żeby to było zrobione na czas i tak dalej. On mówi tak i dzwoniłem do niego co jakiś czas, spotykaliśmy się, ja mówię jak tak, że on wszystko przygotował i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczęliśmy ten projekt, nie chcę tu świadomie mówić szczegółów, była godzina przed rozpoczęciem projektu, tego człowieka nie ma, dzwonię, nie odbiera. Okazało się, że przyjechał półtorej godziny później, kiedy projekt był już w trakcie, pewne wydarzenie, które robiliśmy, dla pewnej grupy ludzi było w trakcie, i on dopiero przyjechał. Byłem na niego z jednej strony wściekły, a z drugiej strony tak naprawdę byłem na to przygotowany. Miałem wszystko to, co on miał przygotować? Ja to przygotowałem. Dlaczego? Ponieważ tego się spodziewałem. Więc tacy ludzie są agresywni właśnie przez bierny opór. A w jaki sposób oni ulegają? Jeżeli dasz im święty spokój. I tak naprawdę wykorzystałam to. Bo kiedy spotkałem się z tym człowiekiem, on oczywiście unikał spotkania. Kiedy się spotkałem, mówi: słuchaj, no przepraszam cię, ale wiesz, w pracy, ale to, ale tamto, ale ostatecznie przyjechałem. Wiesz, tak myślałem, że sobie dacie sprawę, wiesz, że tam jechałem autem, to nie chciałem odbierać samochód, yy, jechałem autem, więc nie chciałem odbierać telefonu. A tak myślałem, że wy sobie dacie radę, to naprawdę świetnie wszystko pójdzie. I albo, że tak zrobicie, że ja będę mógł w pewnym momencie wejść z tym, co miałam przygotować i w ogóle ja mówię, wiesz co, to nie jest pierwszy raz i wyszczególniłem mu te razy i mówię moja propozycja jest taka daj sobie na jakiś czas spokój z naszą fundacją i po prostu odpocznij przemyśl i jak już będziesz gotowy wtedy przyłącz się ja wiedziałem, że to na niego zadziała gdybym powiedział, że się nie nadaje albo, że nie pasuje albo, że nas zawiódł ja uderzyłem w jego czuły punkt gdybym powiedział, wiesz co, no zastanowię się nad tym Potem zadzwonił do mnie, czy tam opisał i powiedział, tak, na jakiś czas muszę odpocząć. Z tego, co wiem, to do dzisiaj odpoczywa od tej fundacji i pewnie fundacja od niego. Okej, okay. i ostatnia osobowość, celujący, czyli melancholik, taki typ szachisty, który jest wolny, nastawiony na cel, to jest ten człowiek, który wszystko przemyśli, analizuje, to są ludzie, którzy wpadają w paraliż analityczny, ale to są też genialni ludzie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek kontrolę, taki typowy księgowy. W jaki sposób on jest nieasertywny przez agresję? Niekończące się analizy, detale, dopytywanie szczegółami. A kiedyś pamiętam, kiedy pracowaliśmy jeszcze, e, kiedy dorabiałem, tak w zasadzie sprzedając produkty finansowe i mieliśmy w firmie taką infolinię i mieliśmy takich klientów, tak i takich klientów nazywało się trudnymi, czy dzisiaj bym najbardziej nazwał wymagającymi klientami, i był taki człowiek, który właśnie mój znajomy tak rozmawiał z takim klientem i ten klient ciągle mu zadaje pytania i ten mój znajomy był przygotowany, ale te pytania były tak drobiazgowe, że on co chwilę dzwonił na infolinii i po drugim czy trzecim telefonie na infolinii ten z infolinii mówi do niego, co, trudny klient? On mówi, no tak, to jak następny raz zadzwonisz, to coś ekstra przygotuję. No i ten dzwoni następnym razem i ten mówi, mam coś ekstra dla, dla ciebie. Powiedz temu klientowi i powiedział mu tutaj i ten, kiedy odpowiedział klientowi na pytanie, tak? Mówi, a jeszcze tutaj człowiek z infolinii powiedział mi jedną rzecz, że nasz produkt nie jest objęty egzekucją komorniczą, chyba że do 50% wysokości yy, tego produktu, jeżeli nie płaci pan alimentów, lub 100%, jeżeli jest pan częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Na co ten człowiek bez mrugnięcia okiem powiedział, ale to jest tylko w wypadku, kiedy jestem częścią, czy też dotyczy też sytuacji, w której jestem prowadzącym grupę przestępczą. Ręce opadają. Rozumiesz? Niektórzy są agresywni przez niekończące się analizy. Przez dopytywania, drobiazgowość. A w jaki sposób ulegają? Co, co sprawia? Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest to, za co ci ludzie zapłacą największą cenę, także cenę niebycia sobą. To jest to, jak znajomy, który ma... Wiem, że jemu na tym nie zależy, ale ma mnóstwo certyfikatów, świadectw za sobą w swoim biurze, gdzie często rozmawia z klientami, jest terapeutą. I ja mówię, dlaczego to rozwiesz? że ja wiem, że masz tego dużo, ale masz też półkę z książkami terapeutycznymi i trzymasz ją tutaj. Dlaczego? On mówi, bo są tacy klienci, na których to działa pozytywnie. Mówią, o, to jest fachowiec. To daje im poczucie bezpieczeństwa. I tacy ludzie, oni są nieasertywni, czyli ulegają, kiedy zobaczą jakiś autorytet. I tacy ludzie potrafią ślepo iść za autorytetem, bo mają wtedy poczucie, że są bezpieczni, bo jest jakiś autorytet. A więc tu mówiłem kwestie osobowości i asertywności. Przedostatnia rzecz to są takie ekstremalne rzeczy, to tylko o nich wspomnę, jak uzależnienia, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, od razu szukaj pomocy u specjalistów. Dzisiaj, jeżeli ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony, stosuje przemoc, jest tyle możliwości, jest internet, yy, są specjalne linie, gdzie można zadzwonić, yy, są specjaliści, no dzisiaj jest łatwo sięgnąć po pomoc. I tu szczególnie chcę powiedzieć, z, z trochę mojego backgroundu terapeutycznego, że czasami ludzie mówią, no ale ja nie wiem, czy to on mnie raz uderzył, ale przeprosił, ok, jeżeli ktoś uderzył Cię raz, to raz za dużo. Ponieważ jeżeli ktoś stosuje właśnie taką przemoc, to to się powtórzy. Jeżeli nie zareagujesz, to się powtórzy. Więc wtedy ty... Ale jak zareagować? Idź do specjalisty, idź do kogoś, kto ci pomoże. Jeżeli to jest przemoc psychiczna, jakieś nękanie, nie potrafisz jakby nawet tego nazwać, nie, nie rozumiesz, o co chodzi, też idź do specjalisty, też idź porozmawiać z kimś. I też uważaj, bo są różni ludzie, jest pełno psychologów, coachów, mentorów, tutorów, doradców, jak ich zwał, tak ich zwał. I czasami możesz trafić na kogoś, kto ci powie, nie, wszystko jest w porządku, no raz uderzył, ojejku, no raz się zdarzyło, no może też, przecież też pewnie nie byłaś bez winy. Cokolwiek było, to przekroczył pewną granicę, której przekroczyć nie powinien. Więc jeżeli czujesz, że ta osoba nie za bardzo stoi po twojej stronie, szuka innej osoby. Co więcej, jeżeli trafisz na osobę, która stoi po twojej stronie, ale nie jesteś zadowolony, nie jesteś zadowolona z tego, co ta osoba mówi, nie, też szuka innej osoby. Przy czym, Zawsze nie podejmuj tych decyzji zbyt szybko. Jakiś, yy, popytaj, po, poszukaj opinii w internecie, popytaj ludzi, którzy byli, yy, też duże firmy, tak, które mają specjalistów, często robią tak, że jak idziesz na pierwszą konsultację i umówisz problem, to oni dla ciebie wybierają sw swojego zespołu, do kogo najlepiej, żebyś poszedł. Cokolwiek zrobisz, będzie lepsze niż jeżeli nie zrobisz nic. I ostatnia technika to jest, jak być asertywnym w internecie. Ja to nazywam techniką 7Z. Czyli pierwsze Z, zawsze dziękuj. Jeżeli ktoś udostępni, oczywiście ktoś pozytywnie do Ciebie, ktoś coś skomentuje pozytywnie, udostępnij coś, co napisałeś, napisałaś, dziękuj. Kiedy ludzie Cię chwalą, dziękuj. Będę jeszcze mówił o przyjmowaniu pochwał to w tej ostatniej części, natomiast to jest jako kluczowa, zawsze dziękuj. Druga rzecz, drugie Z, Zastanów się, zanim odpowiesz. Pamiętam taki moment, kiedy jedna osoba, yy, napisała artykuł na LinkedInie, jak stracić swoich najlepszych ludzi, to mój najbardziej popularny artykuł, na chwilę obecną on ma prawie 10 tysięcy wyświetleń, y, mnóstwo pozytywnych komentarzy, dużo lajków, dostępnień. Artykuł, który dał mi jakąś rozpoznawalność w pewnych środowiskach, też przyłożył się na jakieś zlecenia, jakkolwiek. I wśród tych licznych pochwał Nagle docieram do miejsca, gdzie jedna osoba napisała y, treść w porządku, ale ilość bubli słownych jest tak rażąca, że nie mogłam tego przeczytać. Mam nadzieję, że kolejne artykuły będą dużo lepsze. Gul mi skoczył, bo tak, wiem, że literówek nie popełniam, bo tutaj akurat też automatycznie jest, w LinkedInie jest sprawdzane. No bubli słownych, ok. Może nie wszystko, co napisałem, jest tak stylistycznie, jak powinno być, ale z drugiej strony to nie jest książka, gdzie jest redakcja, korekta. I bardzo byłem znerwany. Mówię, dobra, zastanów się, zanim odpowiesz. Minął jakiś czas. Kolejne pozytywne komentarze i do tej osoby odpisałem tak. Dziękuję za rozróżnienie formy od treści. Z uśmiechem. I ta osoba w odpowiedzi też dała uśmiech. Więc czasami warto się zastanowić, zanim odpowiemy. Trzecia rzecz, zignoruj. Nie na wszystko musisz odpowiadać. Jeżeli coś nie jest takie rażące, oczywiste, e, na przykład kiedyś polecałam tam pewnego specjalistę w jakiejś branży, e, ponieważ pracuję głównie z przedsiębiorcami, więc polecałem dla przedsiębiorców, a ktoś w internecie napisał, jeden, jeden z ludzi mówi, ja tam uważam, że jednak tymi sprawami powinien się zająć przedsiębiorca, a nie zatrudniać specjalistów z zewnątrz, bo przedsiębiorca będzie najlepiej wiedział, co jest najlepsze dla jego firmy. Okej, okay, w niektórych wypadkach na pewno, ale akurat tutaj dotyczyło specjalistycznej pomocy, której nie ma przedsiębiorca. Tak, Przedsiębiorca na przykład nie zna tak prawa jak prawnik. Tak? Więc zignorowałem. Czasami ktoś inny odpowie, a czasami to, że zignorujesz po prostu nie tak. Czwarta rzecz. Zripostuj. To jest trochę jak z poczuciem humory, tak? Tutaj trzeba być, no, niektórzy to lubią i są w tym dobrzy. Mój brat szczególnie on ma taki duży dystans do siebie, do tego, co ludzie piszą. I pod jednym z filmików ktoś mu napisał, pomijając już przekleństwa, napisał mu tak, jaki ty jesteś brzydki. Na to mój brat odpisał, dzięki stary, już myślałem, że tylko ja to widzę. Piąta rzecz, zwróć uwagę, Tak? Możesz zwrócić uwagę publicznie. Na przykład niektórzy piszą coś takiego, że yy, na przykład jest dyskusja na Facebooku pod jakimś yy, wpisem i ktoś pisze, yy, panie taki, taki, proszę tutaj o szacunek dla osób, z którymi pan rozmawia i tak dalej. Niektórzy to piszą yy, prywatnie, tak? Ja zawsze zwracam uwagę. Kiedy ktoś przekracza granicę, to zawsze zwracam uwagę, ja zwracam uwagę w taki sposób, jak powiem w punkcie szóstym, tak? Natomiast niektórzy mają trochę więcej cierpliwości, czyli piszą do tych osób, aby usunęli post, albo piszą do nich prywatnie, żeby jednak tutaj zwrócili uwagę, że przekroczyli jakieś granice. Natomiast ja robię to, co jest w punkcie szóstym. Zlikwiduj post. Czyli jeżeli ktoś przekroczył granicę ja od razu likwiduję ten post z mojej tablicy i piszę do tej osoby. Uważam, że przekroczyłeś granicę, dlatego zlikwidowałem Twój post jeżeli chcesz się wypowiedzieć, odnieść się merytorycznie, a nie atakuj osób, a szczególnie przekraczając granice i obrażając dane osoby. Nie musisz się z ludźmi zgadzać, żeby ich szanować. Więc szóste to jest likwiduj post. I siódme to jest zablokuj. Ja liczyłem ilość zablokowanych osób przez 8 lat używania Facebooka. To wychodzi mniej więcej 3 osoby w miesiącu. Tak blokuje ludzi jeżeli ktoś ewidentnie przekroczył, na przykład napisałeś, zwróciłeś uwagę, a on dalej zaatakował, dla mnie jest to momentalnie. Albo jeżeli ktoś nawet pierwszy raz przekroczył granicę, albo ktoś dodał się do mojej tablicy, znaczy do moich znajomych i na mojej tablicy, wypisuje i promuje siebie i to robi w sposób taki bardzo y, agresywny, ja od razu blokuję. Więc internet, 7 razy Z, jak być asertywnym w internecie. Zawsze dziękuj. Zastanów się, zanim odpowiesz. Zignoruj. Zripostuj. Zwróć uwagę. Zlikwiduj post. Zablokuj. OK. I przychodzimy do kolejnej części naszego kursu.